przy agregatach uprawowo-siewnych Horsza zawsze dowiadujemy się czegoś nowego, albo jeśli chodzi o model i rozwiązania, albo tak jak w tej chwili grupa uczniów technikum rolniczego myślę, razem z panem Adamem Podlaszewskim robiła no nie próbę kręconą, ale coś bardzo, bardzo podobnego. Panie Adamie, co właściwie żeście robili? Bo to wyglądało znajomo. Robiliśmy tak naprawdę kalibrację rotoru. Polega ona na tym, że przez pewien okres czasu wysypujemy ziarno do woreczka, który potem ważymy, a komputer, wiedząc ile obrotów w danym czasie wykonał, dzieli wagę na te obroty i wie ile gram na jeden obrót zostało wysypane. Bo ilość gramów na jednostkę powierzchni zapodaliśmy sobie wcześniej tutaj w komputerze na wyświetlaczu, który mamy z przodu agregatu. Dokładnie, z przodu agregatu niekoniecznie w ciągniku. O, może tak. Czyli tutaj mamy tak dla potrzeb że tak powiem, testowych, szkoleniowych, tak, szkoleniowych. Normalnie byśmy sobie go zamocowali przy podłokietniku. Dokładnie tak jak pani mówi. I jak wygląda w takim razie cała procedura zrobienia no de facto próby kręconej i sprawdzenia. Na samym początku musimy wiedzieć ile ile kilogramów na hektar będziemy wysiewali. Do tego dobieramy rotor, montujemy rotor na maszynie, wsypujemy ziarno do maszyny i ustawiamy sobie ilość kilogramów na hektar. Wtedy wchodzimy w kalibrację rotoru. I wykręcamy. Po wykręceniu ważymy i wpisujemy do terminala wartość, którą nam pokazała waga. A ile mamy odważyć? Skąd wiemy? Czy to ma wyjść kilo, 2,5 pięć? Waga ma tolerancję do 10 kg, czyli nie może to być powyżej 10 kilo. Też nie może to być tam 100, 200, 200 gram, bo to jest za mało. Koło 2-3 kg na zbożu i koło kilograma na hektarze wystarczy. Czyli tak naprawdę to, jaką wartość sobie odmierzemy i pobierzemy do woreczka, wrzucimy na wagę, to nie ma znaczenia? Nie ma żadnego znaczenia. Komputer sobie sam to przeliczy, bo ile obrotu wykonał. To w takim razie zważyliśmy, wpisaliśmy do terminala z powrotem. i Jakie dostaniemy informacje na terminalu? Dostajemy wtedy informacje, w jakich prędkościach możemy się poruszać, żeby zachować stuprocentową dawkę, którą chcemy wysiać na hektar. Czyli w stosunku do próby kręconej, gdzie to my dobieraliśmy różne ustawienia siewnika, żeby siewnik rzeczywiście wykonał taki wysiew, jakbyśmy chcieli. Tutaj jest to postawione kompletnie na głowie i właściwie agregat robi wszystko za nas. Dokładnie. My mu tylko podajemy jaką ilość wysypał, żeby on mógł sobie podzielić to po prostu przez ilość obrotów. A co będzie, jeśli będziemy jechali za szybko albo za wolno w stosunku do jego wskazań? Jeżeli będziemy jechali za wolno, też pokaże, że obroty rotora są za niskie. Jeżeli będziemy jechali za szybko, to pokaże nam, że są za wysokie. Bo obroty rotora są w dalszym ciągu z koła brane? Nie, mamy tutaj radar, który nam pokazuje, z jaką prędkością się poruszamy. Rotor napędzany jest czym? Rotor napędzany jest elektrycznie. Elektrycznie, czyli nie z żadnego wałka, tylko 12 V z ciągnika? Tak, dokładnie. Jest specjalna wiązka pociągnięta do ciągnika, która zasila terminal i z terminala cały prąd jest przekazywany dalej na komputer i na rotor. Czyli to jednak troszeczkę watów jest potrzebne, żeby to ogarnąć? No oczywiście, no, jeżeli będzie, będzie zmęczony akumulator czy zmęczony alternator w ciągniku mogą być problemy z elektryką, no to wtedy... Ale to komputer wszystko wyświetla, błąd za niskiego napięcia. Ile czasu tak naprawdę trwa zrobienie próby kręconej? Wszyscy z grubsza wiemy, a ile czasu trwa ustawienie Normy wysiewu i zrobienia testu rotora w tym agregacie. To, to trwa bardzo szybko, także wystarczy, to, że tak powiem sprawność operatora, jak szybko podłoży worek, jak szybko zważy i wpisze. I, i to po prostu jest bardzo krótka chwila. To na koniec jeszcze powiedzmy przy jakim agregacie uprawowo-siewnym stoimy? Stoimy przy agregacie Pronto 3DC. To chodźmy w takim razie, obejrzymy go sobie jeszcze tutaj od boku i może opiszmy jakie poszczególne elementy się w nim znajdują. To jest agregat ciągany 3 metrowy, szerokość robocza 3 metry, długość 6,5 metra, masa własna 3300 kg. Pojemność zbiornika na zboże 2800 w litrach to jest, także trzeba pamiętać, że to nie jest w tonach, tylko 2800 litrów. Czyli przez tak. gęstość zasypową trzeba to sobie Tak, przeliczyć. dokładnie. Maszyna jest wyposażona w znaczniki, odstęp między redlicami 15 cm. <gry> Ta maszyna również jest wyposażona w żmijkę zasypową, także można to sobie robić z automatu z zewnątrz maszyny, nie trzeba, nie trzeba żadnych ładowarek i innych pomocniczych sprzętów. Napęd dmuchawy, tutaj jest napęd bezpośredni, z hydrauliki ciągnika brany. powiedzmy jeszcze, jakie tutaj są narzędzia w tym agregacie, bo ich jest kilka. Ja widzę przede wszystkim kółka z przodu, które pewnie troszkę konsolidują i tak, widzę tak, jest, wał kołowy z tyłu. Tak, jest, A co jeszcze? Jest wyposażona w tak, jak pani powiedziała, przed nim są jeszcze spulchniacze śladów ciągnika, to jest opcja, wał z tyłu jest zawsze, żmijka jest dodatkowym wyposażeniem maszyny, hamulce pneumatyczne też są dodatkowym wyposażeniem maszyny, ale generalnie, generalnie to tak jak to tutaj wygląda, to, to tak, tak maszyny sprzedajemy. Nie? A redlice jakie tutaj są? Talerzowe. Czyli właściwie bezorkowo można byłoby działać? Dokładnie. Wszystkie wszystkie maszyny pronto są wyposażone w redlice talerzowe.